Spójrz na mnie, Jerry. To wszystko dla ciebie. <laughs> I film, gry i film, film, film, film, komiks, komik. klasyk i nowość, film, hity, hity i gniew. Wszystko, wszystko, co myrocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na necropolitanblogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 20 kwietnia 2024 roku. Słuchacie właśnie 495 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami ojciec Sław. Witam Waszą eminencję. Witam Cię drogi Szymasie, witam wszystkich. Tak, bo jestem tutaj także ja, ekskomunikowany Szymas, Szymon Cieśliński. Witam serdecznie, witam i zapraszam na recenzję kinowej nowości, bo tematem odcinka jest Omen Początek, czyli prequel filmu The Omen z 1976 roku. Po 48 latach doczekaliśmy się genezy narodzin Damiena Torna. I nie wiem jak ty, ale ja, mnie korci, żeby powiedzieć, że chyba nikt się tego nie spodziewał. Absolutnie nikt się tego nie spodziewał. Tak samo jak raczej nikt nie liczył na dobry film. No, ja Co bym powiesz? powiedział, że nawet może nie tyle, że nikt się nie spodziewał prequela po tylu latach, no bo. Na fali, wiesz, tej mody powrotów do znanych marek, na fali sukcesu chociażby, nie wiem, Halloween powrotu teraz, wiesz, teksańskiej, kolejnego powrotu tak naprawdę do oryginalnego filmu, no bo przecież to chyba tam już ze dwa razy my żeśmy wracali do jedynki w tych mhm. sequelach, kontynuacjach i tak dalej, tak dalej. To mnie jakoś nie zdziwił sam pomysł na ten film, ale właśnie ten, to drugie zdanie, które powiedziałeś, że nikt się chyba nie spodziewał, że to będzie dobre, no to tutaj pod tym się mogę podpisać, bo ja szczerze mówiąc, pomimo tego, że jestem ogromnym fanem Omena, tego oryginalnego, o czym chyba nawet kiedyś w jakimś przekaście Halloweenowym żeśmy rozmawiali, to trochę chciałem ominąć ten tytuł, bo po prostu wiesz, no nie wierzyłem, że to się może udać i że coś sensownego mają tutaj twórcy, twórczynie, no bo za film w sumie odpowiada reżyserka do powiedzenia. Mm -hmm. Znaczy ja ci powiem, że mnie zaskoczyło to, że to jest prequel, bo że będzie jakiś wiesz reboot, yy, czy coś takiego, remake, yy, omena, no to, to można było zakładać, tak? Ktoś ma prawa, wykorzysta to. Ale że to będzie prequel filmu sprzed prawie 50 lat, no to to było dla mnie zaskoczenie. Jeżeli chodzi o te oczekiwania, no to myślę, że je zaniżyły dwie rzeczy. Po pierwsze, no, kiepskie przyjęcie egzorcysty-wyznawcy mm -hmm. filmu w reżyserii Davida Gordona Greena sprzed, no, roku, tak z ubiegłego roku. No bo to tu i tu, tak, opętanie, antychryst, no może to nie jest to samo, ale jak gdyby gdzieś tam, ja mam wrażenie, że omen i egzorcysta trochę tak w głowie naszego pokolenia, to jest trochę jedna kategoria, nie? Te dobre filmy właśnie z demonicznymi mocami w tle. No, no klasyczne horrory po prostu, nie? No żelazna, żelazny kanon tak naprawdę, nie? A druga rzecz to to, że praktycznie do samej premiery, bo to chyba było właśnie tam 20 godziny, 24 godziny przed premierą zeszło, embargo było. tak? Obowiązywało prawie do samej premiery na recenzję, więc nawet w horrorowym świadku, gdzieś tam w komentarzach na portalach branżowych pojawiały się raczej negatywne komentarze, nie? że o, nie ma recenzji, no to pewnie będzie lipa. Po prostu chcą ściągnąć ludzi na pierwszy weekend, na weekend otwarcia i tyle. No tak, tak. No na szczęście... O czym sobie zaraz porozmawiamy, seans Omena, początek, pierwszego Omena no jest seansem dosyć zaskakującym, ale o tym myślę na ile ten film się sprawdza jako prequel, jak bardzo on jest zakorzeniony w fabule tego filmu z 76 roku, no to będziemy musieli tutaj trochę też podyskutować, no bo to też są takie rzeczy, które mnie osobiście dosyć zaskoczyły, bo wiesz, bo jednak kiedy ja słyszę prequel no to też zakładałem, że możemy iść paradoksalnie w różnych kierunkach, bo nie wiem, dla mnie takim przykładem filmu całkiem Niezłego, który miał też jakiś pomysł na siebie. To było coś, ten prequel uh -huh. też sprzed paru lat. Ten film miał oczywiście swoje problemy, no ale on pokazywał, że można zrobić coś ciekawego, coś w klimacie tego oryginału, a z drugiej strony trochę coś innego, bazując właśnie na, na tym oryginale. No i tutaj ja trochę... Nie wiedziałem na ile oni się pokuszą, wiesz, właśnie o to, co też od czego zacząłeś podcast tak naprawdę, czyli o jakąś genezę Dajmiena. Czy tutaj właśnie będziemy mieli jakiś inny trochę wątek? No, w różnych kierunkach tak naprawdę można było pójść. Się. Twórcy coś nam tutaj zaproponowali, no i zaraz pogadamy na ile ciekawego. Z dobrych sequeli, no to jeszcze Annabel, nie? Na godzinę zła była w porządku. A ja akurat a... tego filmu nie widziałem, ale pamiętam, że z Mando chwaliliście, bo słuchałem tego do podcastu. Dlatego właśnie <laughs> przez moment się, się wciąć, nie powiedzieć, Annabel, a on wie, nie, przecież ty nie oglądałeś, ale. To też był spoko film, ale no nie dało się przewieźć tej historii, nie? bo to jest praktycznie nowy wątek dopisany w pewnym sensie, tak? do tego, co widzieliśmy w pierwszym filmie, więc tak jak mówisz, różnie to mogło wyglądać. Ale o samej fabule jeszcze słówko za moment. Teraz wspomniałeś o reżyserce. Arkasza Stevenson. Ona debiutuje tutaj w roli reżyserki pełnego metrażu, ale pracowała przy reżyserii seriali i shortów, także horrorowych, bizarnych, tego typu. Ona reżyserowała w sumie 6 epizodów Channel Zero, czyli serialu opartego na creepypastach, którego jeden sezon chyba tylko mówiliśmy w nawiedzonym podcaście. Do kolejnych muszę się kiedyś za kolejne muszę się kiedyś zabrać z Pawłem Mateją, bo to jest całkiem niezły materiał na podcast. I w ogóle ten serial jest całkiem ciekawym zjawiskiem gdzieś tam w popkulturze. I ona też reżyserowała pojedyncze odcinki seriali Legion w Matni czy Nowy Smak Wiśni, tak? Ten też taki mega dziwny serial. Tak, ty chyba go chwaliłeś z tego, co pamiętam. Tak, ale nie nagrałem w końcu audycji. Mhm. Jakoś tak się znowu zabierałem przez dwa miesiące, a on jest na tyle gdzieś tam właśnie bizarny, skomplikowany, dziwaczny w ciekawy sposób, ale no, że bo w takim czasie nie dało się tego nagrać, nie? że już mi się musiałbym go obejrzeć od nowa, żeby te smaczki wszystkie jeszcze raz wyłapać. A scenariusz na podstawie pomysłu Bena Jacobiego. Stworzyła reżyserka wraz z Timem Smithem i Keithem Tomasem, i Keith Thomas ostatnio pod palaczkę z 2022 <grym> tak, tak. Ja, ja roku. Ja trochę jak zobaczyłem go w napisach to mnie zmroziło przyznam się otwarcie, bo oj, no, niestety jakoś nie mam najlepszych wspomnień z tym panem. Mm -hmm. I on też pisał model Pikmana. Piąty epizod Gabinetu Osobliwości Giel Model Toro. Wy omawialiście, nie? Epizod tak. po epizodzie. Tak. I to był tak, dobry tak. odcinek? Bo nie pamiętam szczerze mówiąc. W waszej był, opinii, a ja nie widziałem. Był OK. Ja tam nie miałem jakichś specjalnie ani bardzo dobrych opinii, ani negatywnych. To był w porządku odcinek. Także, Czyli także... tendencja wzrostowa. Tak, tak tendencja Masakra, wzrostowa. Okay. wzrostowa tak. A teraz całkiem nieźle. No dobra, no to teraz właśnie o czym jest omen początek. Rozpoczyna się sceną spowiedzi. Jeden ksiądz spowiada się drugiemu, ojcowi Brenanowi, co istotne, a spowiada się z wiedzy o spisku, którego celem jest wzmocnienie władzy kościoła przez sprowadzenie na ziemię antychrysta. Po chwili księdzu przydarza się kuku. Mała Ziazia. Następnie widzimy, jak oddana wieże młoda kobieta Margaret przybywa z Ameryki do Rzymu, by służyć w Sierocińcu i przy okazji przyjąć śluby zakonne. Na miejscu zaprzyjaźnia się z siostrą, która jest też jej współlokatorką, oraz e, znaczy z jedną z siostr, właśnie która jest jej współlokatorką, oraz z jedną z dziewczynek z Sierocińca, która przejawia pewne agresywne zachowania. I wkrótce Margaret trafi też na trop wspomnianego spisku, a wokół niej zaczną dziać się niepokojące rzeczy. Myślę, że na start tyle wystarczy. Mhm. Otwarcie i pierwszy akt. E, moim zdaniem całkiem w porządku. E, otwarcie nawiązuje, mam wrażenie, do ogólnie do scen śmierci z oryginalnego filmu z 1976 tak. roku i pogrywa sobie z widzem, bo wszystko wskazuje tutaj na to, że szyba ze świętego obrazu podwieszonego wysoko nad bohaterami spadnie na księdza i go po prostu przepołowi, tak? przetnie na pół czy coś takiego, e, po czym e, szyba oczywiście spada. To są pierwsze minuty filmu, tak? więc nie martwcie się spoilerami. E, po czym właśnie wydaje się, że ta szyba w niego trafi, ale ona jakby e, no spada i nic się nie dzieje. Jakby upadła gdzieś z boku. Więc to wzbudza jakąś tam konsternację. Po chwili jednak ksiądz się odwraca, a kamera powoli przybliża się do jego rozpłatanej potylicy. Powiem ci, że miałem mieszane odczucia bardzo mocno, bo to nie wygląda źle. Tak jest tak gra z widzem, z jego oczekiwaniami, ale tak trochę mi się to głupie wydało, nie? takie aż o Boże, nie? no bo ten drugi ksiądz przecież powinien to zauważyć i tak dalej. I troszkę się obawiałem na tym etapie. Zwłaszcza, że no właśnie, z jednej strony trafiamy do świadomego widza, który Omena kojarzy. Ja Omena też widziałem w Halloween w ubiegłym roku, 23, więc jestem w miarę na świeżo. Ale no, miałem nadzieję, że jednak film nie będzie taki... Bo to takie trochę aż jak żart. nie? Dla mnie było. Ja nie miałem negatywnych odczuć. W sensie raczej uważam, że to jest scena na poważnie i ja jej właśnie nie odebrałem, wiesz, jak, jak to tak coś przesadzonego. To oczywiście jest grubą krechą pociągnięte, ale wydaje mi się, mm -hmm. że przez to, że ta scena ma działać na kilku poziomach, bo ona ma nam wprowadzać główną intrygę, czyli cały ten spisek, ma nam wprowadzać ojca Brenana, czyli od razu mm -hmm. nawiązanie do oryginału, i no, pogrywać sobie z oczekiwaniami widzów, no bo w zasadzie ja to trochę odbieram tę pierwszą sekwencję śmierci jako w zasadzie taki miks tych dwóch słynnych zgonów z Omena, mm -hmm. nie? czyli, tak, czyli tak, szyby tak. I, i śmierci samego Brennana i wydawało mi się, że to jest spoko zagranie na początek, bo to jest takie pokazanie, że Mamy na to pomysł, znamy oryginał, lubimy oryginał, ale to nie będziemy dawać wam tylko właśnie takiego odgrzewanego kotleta, wszystko jeden do jednego. i Będzie dla... powtórzenie z różnicą. Tak, tak. I wiecie, to jest nawet o tyle dobre, że jak się spojrzy na cały ten film, to widać, że ten omen nowy, ten prequel, on faktycznie stara się dosyć szybko stanąć na własnych nogach. W tym sensie on Aha. wprowadza nam oczywiście postać Brenana, który tutaj ma jeszcze dodatkową podbudowę w stosunku do tego, co mogliśmy zobaczyć w filmie z 76 roku. Ale tak naprawdę już właśnie od tego momentu mam wrażenie, że i w sposobie kreacji tego świata, i w sposobie budowania intrygi, już idziemy w nieco innym kierunku. Więc dla mnie ta scena jako taka sekwencja na otwarcie była spoko, tym bardziej, że mm, o, o ile, wiesz, ta rozpłatana czaszka, no ona wygląda tak trochę komputerowo, nie? No jednak, wiesz, to widać, mm -hmm. to CGI, to, to, to się trochę czuje. o tyle na przykład samo poprowadzenie, tak jak jest, wiesz, ta spowiedź, to wyjście z tej katedry, ta rozlatująca się szyba, to mi się podobało, jak to jest nakręcone i w sumie do tego też A będę to jest wracał. nakręcone właśnie trochę jak kino z ubiegłej epoki, nie? Tak, tak czuć ten celowo. vibe, mm -hmm. że to nie jest współczesne, że to nie jest, że to nie jest horror, postobecnościowy, nie już po y, Uniwersum Obecności Łana? Zdecydowanie tak. I tutaj ten design tego świata, ten taki feeling lat 70. i w kostiumach, w dekoracjach, w wyborze plenerów, które są szalenie istotne, no też właśnie ma potęgować to uczucie, że obcujemy trochę jednak z filmem, nie tylko stylizowany w tej warstwie formalnej, ale właśnie też w sposobie kręcenia na no, no właśnie na trochę starszy horror i, i to jest spoko, mhm. nie? bo ja jednak, no też powiem otwarcie, miałem trochę obawy, że właśnie możemy iść w kierunku wiesz, tych nowszych horrorów religijnych, no bo umówmy się, że po obecności to znowu mieliśmy wysyp tego wszystkiego, no i trochę się tego bałem, nie? że, że twórcy może będą czuli pokusę, żeby iść właśnie w takim kierunku, na szczęście obrali inną drogę. Mm -hmm. I po tym otwarciu, tym mrugnięciu oka do widza Dostajemy taką bardzo standardową rozbiegówkę horroru satanistycznego. Mamy tę głęboko wierzącą osobę, która poznaje zakonnicę i księży prowadzących się sierociniec i połączoną z nim porodówkę. Wraz z tą jeszcze nie zakonnicą, wraz z Margaret poznajemy wszystkie ważniejsze osoby dramatu, przełożonych, podwładnych, dzieci. Widzimy jak nasza pobożna Margaret wchodzi w interakcję z taką bardziej wylozowaną siostrą Luz. To jest ta jej współlokatorka. E, e, widzimy też, jak nawiązuje nić porozumienia z tym problematycznym dzieckiem. E, nazywa się ta dziewczynka Carlita. Zaczynamy wspólnie z Margaret podejrzewać, że w sierocińcu jest coś nie tak i tak naprawdę tutaj już czuć, yy, yy, że to jest film, który stoi na własnych nogach, nie? bo to jest intryga po prostu tu i teraz. Yy, no tym bardziej, nie... że, że jeszcze też warto podkreślić, wpadnę ci tylko na sekundkę w słowo, że jak podkreślasz elementy tej rozbiegówki, to ważnym elementem całej tej historii jest też to, że już na tym etapie my dostajemy sugestie co do jakiejś przeszłości Margaret, która no, będzie miała w filmie znaczenie, co jest oczywiste, no, jeżeli już na tym etapie się tutaj znajduje, ale też to jest prowadzone w taki sposób, że my do końca nie wiemy właśnie, co tam tak naprawdę zaszło i mamy tylko takie sugestie, że być może to, co widzimy tu i teraz, że to trochę przypomina drogę Margaret, nie? Przez... To, że ona też była sierotą i też wychowywała się właśnie w tym takim katolickim znaczy widać, środowisku. To jest ciekawy wątek, że mamy problematyczną uczennicę, jak gdyby, tak, podopieczną i nasza nowa przyszła siostra, nawiązuje z nią tę nić porozumienia, ponieważ widzi w niej siebie sprzed lat. Tak? Ona mhm, też dokładnie. miała problemy, ona też właśnie była wychowywana przez księży, zakonników i zakonnice, dlatego nie odwraca się od problematycznego dziecka, tylko nawiązuje z nią jakąś tam bliższą relację, więc to jest takie nawet logiczne i wręcz narzuca się. Tak? Przez, w pierwszej chwili właśnie można tak trochę się zastanawiać o co chodzi, ale potem dochodzą te szczegóły, tak? trochę tego background do genezy. I ten wątek się całkowicie klei. On jest taki naprawdę naturalny. E, można w niego uwierzyć. Mhm. Ja wspomniałem, że ta scena otwarcia już nawiązuje e, do tych zwiastunów śmierci z pierwszego omena. E, wiemy, że pojawia się ojciec Brennan, e, którego w oryginalnym omenie grał e, Patrick Fruton. E, ale nawiązując jest oczywiście więcej i wszystkie są tym powtórzeniem z różnicą. One nie są... E, Takim przeniesieniem czegoś jeden do jednego, tylko jakimś tam jakimś przekształceniem, jakąś ewolucją, może trawestacją dla niektórych, tak? Ale za każdym razem twórcy, gdy do czegoś nawiązują, to robią to świadomie i zmieniają pewne elementy. My na wstępie do tego podcastu, tak jeszcze przed intro, puściłem nawiązanie do tej słynnej sceny z cytatem z oryginalnego filmu Look at me, Damien. It's all for you. No to tutaj mamy bardzo podobną scenę, z bardzo podobnym cytatem, z bardzo podobnym zachowaniem, ale jednak wszystko, ale to absolutnie wszystko zostało zmodyfikowane i lub podkręcone. Mm -hmm. To też mi się podoba, że twórcy jak gdyby wiedząc, że my oczekujemy konkretnej konkretnego rozwiązania, nie? Takiej sceny. Jak ktoś krzyczy, że to, to wszystko dla ciebie, no to mamy już konkretne skojarzenie, jeżeli widzieliśmy pierwszego omena. I oni to wiedzą i mimo to potrafią jakoś zaskoczyć czy zaszokować i rzeczywiście e, ja właśnie trochę kręciłem nosem, nie? Ale potem gdy scena się kończyła, to sobie myślałem no okej, okay, dobra, to było spoko, nie? To było sprytne. No wiesz, to, to są takie elementy, które dla widzów, którzy Omena znają, no to właśnie będziemy dostawali trochę wariacje na temat. Tak jak mówisz, podkręconą, bo to jest w sumie dosyć ważny element, ale, ale do tego wrócę za chwilę. Natomiast, że To nie jest nostalgia, tylko takie pogrywanie sobie właśnie z tym klasykiem, który gdzieś tam ukształtował i zapisał się w pamięci rzeszy fanów horroru, nie? Tak, tak, a z drugiej strony... Stare nowe. Wie, wiesz, te, te sceny one są bardzo często atrakcyjnie poprowadzone i sfilmowane na tyle, że wydaje mi się, że one mogą trafiać do nowych widzów. Bo w sumie miałem to zostawić na koniec, ale to mogę powiedzieć nawet to w tym momencie, że kiedy ja wychodziłem z sensu kinowego, ze mną wychodziła jakaś taka parka nastolatków i chłopak mówi do dziewczyny słuchaj, to chyba ma jakąś drugą część w przeszłości, <gry> ale musimy tego poszukać albo jest jakaś kontynuacja. nie? tak sobie w duchu pomyślałem, no tak, tak, to, to czeka was coś dobrego, drogie, droga młodzieży. I wydaje mi się, że to, to też właśnie ma trochę takie zadanie, że wiesz, gdybyśmy my dostali tylko takie powtórzenie jeden do jednego albo takie nawiązanie, że mamy podobną śmierć w podobnych okolicznościach, to chyba by nie robiło wrażenia ani na widzach znających oryginał, ani na współczesnych widzach, no bo jednak wydaje mi się, że tutaj trzeba było to trochę pod kręcić i właśnie do mnie trafia to, że te sceny są po prostu dobrze przemyślane, bo jednak jak ja myślę o całym pierwszym momencie, to uważam, że wybór stylistyki wiesz tych wnętrz w, Rzymu, w Rzymie, przepraszam, bo oni to w Rzymie też kręcili w tamtejszych lokalizacjach i tak dalej, i tak dalej, to wszystko powoduje, że co się czuje? Czuje się po prostu te lokacje. Czuje się na przykład ten sierociniec, który jest niepokojący przez i to, co dostajemy w środku, bo jednak, wiesz, mamy takie horrorowe tropy, nie? Że to jest w zasadzie niczym gotycki zamek jest ten sierociniec filmowany z tymi długimi korytarzami, z oknami tymi charakterystycznymi i z jednej strony z tymi roześmianymi dzieciakami, z drugiej strony mamy całe statki. Ale bardziej od właśnie od wewnątrz, nie? Od też, wewnątrz, mam tak. Wrażenie. Mhm. Mhm. tak. Z drugiej strony mamy, wiesz, te statko podstarzałych zakonnic, które wyglądają po prostu dosłownie jak rodem z horroru. Gabinet siostry przełożonej, który też wygląda bardziej jak po prostu jakiegoś księcia, mordercy z właśnie jakiegoś gotyckiego horroru niż przeoryszy w jakimś tam klasztorze czy, czy sierocińcu. Ja, ja totalnie tak sobie wyobrażam takie pomieszczenie. <laughs> no, i, I wiesz, i, i tutaj naprawdę jest du dużo fajnych rzeczy i przez to właśnie te horrorowe patenty działają. Tym bardziej, że nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale wydaje mi się, że ta rozbiegówka ma w sumie niezłe tempo, bo ona jest z jednej strony taka dosyć spokojna, ale z drugiej strony cały czas ja miałem wrażenie, że się coś dzieje. Bo a tu mamy... Tą... Ale to dlatego, że ona no jak gdyby rozwiesza te strzelby Czechowa, nie? bo ona mhm. co jakiś czas wprowadza jakiś taki dziwny element. Na przykład nie wiem, no widzimy, że Carlita jest w odosobnieniu, tak? w jakimś dziwnym pokoju, nie wiadomo do czego on służy, tak? za karę, nie wiadomo co zrobiła i tak dalej. I to wraca. Mamy siostrę, która niby jest właśnie też chora psychicznie czy coś takiego, ma też zniekształconą twarz, jakieś blizny, nie wiadomo o co chodzi. I tam też pada kilka zdań na jej temat. Jej uśmiech wygląda tak jak uśmiech Pennywise'a nie? Że masz ochotę się odwrócić, tak, tak, tak. po prostu powiedzieć nope i wyjść. I właśnie to są takie rzeczy niby statyczne, nie? Tu właśnie nie ma akcji, jeszcze nic się nie dzieje, ale ty po prostu widzisz ten pokój, już o nim myślisz, nie? Kurde, o co chodzi? Widzisz tam, że wiążą jakieś dziecko gdzieś, sobie myślisz, kurczę, o co chodzi? Widzisz tam siostrę, sobie myślisz Jesus, co jej się stało, tak? Dlaczego ona tak się uśmiecha? O co chodzi? I to są te momenty, które sprawiają że nawet stosunkowo spokojna rozbiegówka zyskuje, tak, że ogląda się to tak, jakby tam jednak były te sceny, akcji, jakieś, wielkie straszaki i tak dalej, bo to napięcie co jakiś czas i tak pikuje, nie? Tak, i, i masz jeszcze to tło, nie? Bo mamy na przykład na początku sugestie tych zamieszek w mieście. Jak mm -hmm. wiesz, jak ona jedzie tam do tego sierocińca. I to też buduje napięcie, bo gdzieś tam ten wątek cały czas się nam w tle przewija i, i on też będzie miał swoje takie crescendo w, w pewnym momencie. Także to jest po prostu dobrze prowadzone i ja mam wrażenie, że Stevenson tutaj się prezentuje jako twórczyni, która miała także właśnie wizualny pomysł, jak to robić, bo te kadry są po prostu zwyczajnie ładne. Wiesz, w niektórych momentach mamy teoretycznie prostą scenę, gdzie siedzi dwójka postaci właśnie w jakimś tam konkretnym miejscu, ale to jak to jest zaprezentowane, jak nie wiem, mamy na przykład scenę Margaret w takiej tej kaplicy w Śrocińcu i te świeczniki, które układają nam się w zęby, to nawet chyba jedna z wersji plakatu y, też. Tak, i tam jest jeszcze po 13 świec bodajże w każdym rzędzie, Jest tak, tak. jeszcze symbolika i, i, i estetyka i wszystko tak jest dopieszczone. Tak, i mhm. niby wiesz, na plakacie to może aż takiego wrażenia nie robi, ale no muszę przyznać, że na wielkim ekranie to naprawdę wyglądało super. I, y, ta... I to nawet było dla mnie dziwne, że to jest tylko moment, nie? My mhm. tam y, w tym kadrze zostajemy na kilka sekund, bo tam, okej, okay, kamera trochę się porusza, nie, więc może cała sekwencja tam trwa i z pół minuty czy coś, ale to ten moment, kiedy możemy podziwiać całość, to jest no, właśnie moment. Tak Tak i wiesz, i właśnie o to chodzi, że tutaj są naprawdę takie nieraz fajnie zbudowane kadry, ale które też nie są nachalne, bo to też jest istotne, że to nie jest coś, co my mamy pokazywane palcem, jak nie wiem, na przykład jest taki fantastyczny kadr, jak Margaret budzi się po tym po tej imprezie, do której dochodzi tak, z tymi tak, włosami no. na poduszce po prostu z tym rozmazanym makijażem i tak dalej znów fantastycznie to wygląda i wiesz, i a propos tych strzelb Czechowa, to, to tutaj jest jeszcze więcej tego, bo na przykład cały ten wątek że w tym sierocińcu też jest jakby klinika położnicza, czy, czy taka pomoc mhm. interwencyjna dla jakichś samotnych matek, tutaj naprawdę dzieje się sporo i też od razu to odhaczę, bo powiedziałeś na samym początku, że poznajemy motyw niejako przewodni tego filmu, czyli jakiś spisek włodarzy kościoła, czy pewnej grupy w kościele, która chce sprowadzić szatana na ziemię. I ja ci powiem, że jak ja... Usłyszałem to i to później jak jest oczywiście rozbudowywane, obudowywane, ja stwierdziłem, że to jest absolutnie genialny motyw na horror religijny. Tak mi się to strasznie podoba, to jest tak m, niby prosty, że aż banalny patent... Ale to tak rewelacyjnie siedzi, to jest tak naprawdę świetnie umocowane, także w tym kontekście historycznym, a z drugiej strony też tak się sprawdza tu i teraz, nie? jak się spojrzy na laicyzację społeczeństwa, że bardzo mi się podoba po prostu, że, że wokół tego gdzieś tam cała ta historie, historia jest osnuta. I film traktujący o latach 70. jest de facto aktualny. Nie, tak, nie? tak, tak. Komentarzach społecznych i mnie aż zdziwiło to, jak istotny to jest wątek, nie? Ten cały spisek. On się rzeczywiście bardzo ładnie klei, ale zdziwiło mnie to, ponieważ mamy teraz trochę taką awanturę wokół niepokalane innego horroru, który zresztą też wchodzi do kina w Polsce za tydzień bodajże. I tam właśnie portale chrześcijańskie, katolickie strasznie walczą z tamtym filmem, a omen <śmiech> zostaje totalnie pominięty tak, mam wrażenie. Tak, tak, tak. tak jest w ogóle nie, nie jest brany pod dyskusję. Ale dobra, bo Mówimy trochę o tych wizualiach. No to tutaj warto wspomnieć, że za kamerą stoi Aaron Morton, operator, który pracował przy Czarnym Lustrze między innymi. On tam kilka odcinków stworzył między innymi też Bandersnatch. Poza tym przy Orphan Black, przy Martwym Źle, ale tym z 2013 roku. I zgadzam się z tobą, sierociniec, yy, głównie sierociniec i sakralne lokacje prezentują się naprawdę niesamowicie. Film w ogóle wygląda na drogi i on jest relatywnie drogi jak na Chorkach, bo deklarowany budżet to jest 30 milionów dolarów i mam wrażenie, że to rzeczywiście czuć, ja sam miałem autentycznie takie przemyślenia, kurczę, ktoś sypnął hajsem, yy, bo przeniesiono nas yy, w czasie do tego 1971 yy, nie w taki jakiś prosty sposób, tylko tutaj mamy naprawdę masę statystów i wszyscy są w strojach z epoki. Mamy szerokie kadry, gdzie widać nie jakiś tylko malutki wycinek rzeczywistości, tylko całe jakieś ulice, place, yy, gdzie I są w właśnie... żadnym momencie nie masz wrażenia takiej sztuczności, która czasem towarzyszy nam przy tych nowych filmach, kiedy się cofamy właśnie do lat, nie wiem, 70. czy 80. -tych. Jeżeli chodzi o przeniesienie w czasie nie, no bo jest wszystko, tak? Stroje, samochody, całe fragmenty miasta przerobione. Miałem lekki problem y, przy mniejszych fragmentach uliczek. Y, tam jest na przykład taka scena, gdzie fragment budynku, jakby kamienicy wyłania się z takiej kompletnej ciemności i dymu, który ma być mogłym, mm -hmm. nie? No i to było takie horgarowe, tak, tak, tak. ale właśnie w taki trochę sztuczny sposób, nie? Więc, żeby było zabawniej coś, co powinno być proste, czyli ukazanie po prostu tak domu nocą, więc trochę bardziej mrocznego, moim zdaniem wypadło dużo sztuczniej niż ukazanie całego Rzymu, jako Rzymu sprzed 50 lat. Były takie ze dwa momenty, jakbyśmy na mieście, gdzie czułem taką setowość. Też raz przy zamieszkach, nie? To tak miałem wrażenie, że jesteśmy trochę na secie, wyciętym trochę z rzeczywistości, ale to, to są takie wiesz. To, to mi nie przeszkadza w skali całego filmu, bo ten film jest rzeczywiście ładny po prostu, tak. I ja powiedziałem, że to stare spotyka nowe też w warstwie estetycznej, wizualnej, bo ten film się ogląda jak. Film w starym stylu, tak? Ten sposób kręcenia tych właśnie szerokich planów w mieście, nie? Sposób kręcenia fresków. E, czy tutaj w którymś momencie mam jakiś tam pożar i dłuższe ujęcia płomieni, mm -hmm. obrazowanie korytarzy tego sierocińca, o czym mówiłeś? E, nie bawimy się tutaj, czy znaczy twórcy nie bawią się w jakieś masterszoty, nie? Po wielkiej przestrzeni, tylko dają takie. No po prostu przejścia z jednego ujęcia w drugie. Tak, to się kojarzy, nie wiem, trochę z montażem kaset yy, wideo z Wesela, tak? czy z Komunii, ale i to jest zrobione profesjonalnie, oczywiście. Ale nadal to jest nie dzisiejsze. Nie? Właśnie mnie się to kojarzy z kinem, no nie sprzed 50 lat, ale sprzed, nie wiem, 20, 30, tak? No, no, z, z, na pewno nie z kinem współczesnym, ale to rzeczywiście jest ładne, tak? Gdzieś tam i yy, yy, na swój sposób jest świeże, mimo, że to jest powrót do czegoś, co mieliśmy. Zresztą tutaj to stare spotyka nowe, to jest nie tylko kwestia strony wizualnej, ale też strony audio, bo muzyka tutaj jest rewelacyjna. Za nią odpowiada z kolei Mark Corwen. To jest w zasadzie stały współpracownik Eggersa, który robił muzykę mhm, tak ładnie, do tak. Wiedźmy i do The Lighthouse, chociażby. Także... Ale on też przy ekranizacjach Hilla pracował. Tak, robiliśmy Przy czarnym telefonie, do... przy, przy... w wysokiej trawie. Tak, przy i do tych Cube seriali typu... p, p też pracował. Mhm. Przy terrorze, przy Demon. On w ogóle w oraz zrobił wiele dobrego. Tak, się. tak, ale naprawdę ta muzyka jest rewelacyjna. Ja już chwaliłem muzykę przy tych filmach Eggersa, bo on tam też świetną robotę robił. Tak jak mówisz, no w ogóle to jest bardzo dobry twórca, ale. Ja nie wiem właśnie, czy to jest tak, że on lubi trochę ten taki retro klimat, ale tu odwala niesamowitą robotę. Dla mnie to jest też przykład świetnej ścieżki dźwiękowej, która z jednej strony jest bardzo dobra po prostu jako nowy soundtrack. Umiejętnie wykorzystywana, pięknie podkładana w niektórych scenach, czy sekwencjach całych, nie? bo to naprawdę robi robotę, a z drugiej strony mamy też jasne nawiązania do tej klasyki. Klasycznej... On miksuje motywy Goldsmith'a, tak, który tak, robił tak. oryginalny soundtrack. I, tak. i po mhm. prostu no naprawdę y, tutaj jak w niektórych momentach mamy takie przebitki z tej kultowej ścieżki Gerard'ego Goldsmith'a, y, to ja miałem ciary po prostu na, na całym ciele. Nie? Doskonale się to słucha. Ale jest taki moment, gdzie po prostu wjeżdżają te oryginalne utwory. Tak. i wow to jest. Y, w sumie dwa, ale jeden to jest taki, że autentycznie mi się włos zjeżył na Skórze, na głowie, na plecach, cały, wszędzie miałem ciary i y, rzadko tak mam w kinie. Nie? W sensie bywa tak, że emocje robią swoje, ale tutaj ta autentycznie była muzyka, nie? Żeby po prostu wjechała muzyka, a ja się czułem, y, no właśnie przerażony i zachwycony jednocześnie. Świetna rzecz, naprawdę mega doświadczenie w kinie. Tak, tak. Mm -hmm. no, no, ja tutaj naprawdę bardzo chciałem to e, pochwalić, bo no to też wiesz, nie, nie była mm, łatwa rzecz. No, ogólnie to nie był łatwy projekt, myślę, dla wszystkich w niego zaangażowanych, no ale... To znaczy to jest dodatkowe wyzwanie, nie? Gdzie mierzysz się z czymś, co już jest klasyczne e, właśnie w, na, na tylu etapach, nie? Tak, Klasyczny sam, klasyczne y, gdzieś tam właśnie podejście do scen śmierci, klasyczne podejście do tej estetyki, no yy, dobra i mówiłeś o straszeniu tylko chciałem to uporządkować, więc teraz trochę mówiliśmy o wizualiach, o operatorce i, i o soundtracku, to teraz wróćmy do straszenia, tutaj jest trochę takich klasycznych jumpscares. E, sceny typu coś nagle pojawia się w rogu pomieszczenia, czy ktoś podchodzi do postaci e, z za jej pleców i tak, tak. mamy ten dłoń kładzioną na ramieniu. E, ja się trochę śmieję, bo to jest trochę właśnie takie aż absurdalne. Nie? To jest taki właśnie jumpscar e, też trochę z poprzedniej epoki. Ale co ciekawe, to dosłownie można policzyć na palcach jednej ręki, mam wrażenie. Nie? Że takich scen jest 4-5 i to nie jest naznaczony one, nie? Poza tym jednak film... I one nie są w takich stry... oczywistych momentach, ja bym powiedział. Bo na przykład ten jumpscare właśnie z tą ręką na ramieniu to jest mhm. trochę tak, że ja myślę, że to on działa też dlatego tak dobrze, że my się nie do końca spodziewamy. nie? No bo to nie jest scena tak budowana właśnie już też postobecnościowo, że tak drugi raz użyję mhm. tego twojego sformułowania, gdzie my po prostu czujemy jak się ta spirala nakręca, nakręca i tylko cały czas czekamy, kiedy będzie ten jumpscare. Nie, tutaj to jest właśnie też trochę w tym starym stylu, że nie spodziewamy się i autentycznie to jest ten efekt totalnego zaskoczenia w momencie, kiedy to wjeżdża. Mhm, tak. Tak. I mamy, mimo wszystko, całkiem wysoki poziom przerażenia widza potencjalnego, bo ten film ma taką wszechobecną grozę. Właśnie ten sierociniec jest, to jest po prostu stary budynek, który za dnia tętni życiem, i wtedy. Jest ok, ale wieczorami i w nocą wygląda jak opuszczony. Nie, to mówię, że te korytarze się wydają ciągnąć w nieskończoność. I to nawet nie jest tak, że my chodzimy długo, tylko po prostu w tych korytarzach nic nie widać, dlatego one się wydają nie kończyć, bo jest po prostu ciemność w tle. Ktoś przechodzi tam z tyłu z jakąś świeczką, lampką czy czymś. No okej, okay, no jest jakieś tam drobne życie, ale to ktoś właśnie przechodzi 10 metrów dalej, już w ogóle tego światła nie widać, znowu jest absolutna ciemność i samo takie przejście, nawet jeżeli tam by nie było muzyki ani nic, która jeszcze dodatkowo to napięcie podbija, no to to i tak by wywoływało gęsią skórkę, a właśnie jak dodamy do tego wszystkiego trochę gry cieni, jakieś delikatne szepty, tutaj są takie... Czasami dziwne odgłosy, to, to już chyba pod santrach mogę podciągnąć, tak? Ja właśnie jakieś. Czasami to jest element sceny, ale czasami to jest ni to ambient, ni to jakiś szept, nie wiem, chciałbym mhm. to obejrzeć jeszcze raz, albo właśnie ta siostra zakonna o szalonym uśmiechu, nie? która gdzieś nam się przechadza, no to właśnie mimo tego, że nie ma jumpscare'a, który zaraz sprawi, że podskoczymy w fotelu, to my siedzimy trochę jak na szpilkach, bo, bo w każdym momencie coś się złego może wydarzyć, nie? To jest właśnie ta atmosfera do kojenia nożem, tak gęsto. Ale tutaj to jest w ogóle, jeżeli chodzi o straszenie, to jest ciekawy film, bo ja mam wrażenie, że tutaj twórcy zadbali też o to, żeby było różnorodnie, bo z jednej strony mamy właśnie ten horror oparty na atmosferze, często budowany na takich naprawdę ciekawych, prostych patentach. Nie, bo na przykład nie wiem, ten rytuał kładzenia się dzieci do łóżek i ta siostra zakonna odliczająca tam do mikrofonu po włosku. To jest, wiesz, niby taka. Banalna to, to scena. To w ogóle niby coś totalnie normalnego, nie? Tak, ale tak. ty słyszysz ją i masz jakieś skojarzenia też. Od, ja w ogóle myślałem o żonie John, nie i o tych ich twórcach. Ale totalnie, totalnie miałem to samo. To, dokładnie <laughs> miałem to, tą scenę z czwórki albo z wojowników, nie? Te, te odliczanie to radiowe. Mhm. Nie no, ale to wiesz, ale to potęguje napięcie, bo my do końca nie wiemy, nie, czy, czy, czem, czemu my w zasadzie w tym momencie tutaj jesteśmy, nie? Czy coś tu się właśnie zaraz stanie na przykład, czy coś, nie? Z drugiej strony ten horror mamy też bardziej bezpośredni, bo z jednej strony właśnie te wszystkie rzeczy rodem z horroru gotyckiego, ale z drugiej strony mamy tutaj też body horror momentami i ja ci powiem, że ja byłem w autentycznym szoku, bo na przykład mamy tutaj jedną scenę, Taką, gdzie my w zasadzie trochę nie wiemy, jako widzowie, czy to jest yy, początkowo? nie Czy, czy to jest, się dzieje, tak, czy, czy nie? to jest jakieś zwidy, czy to jest bohaterka, która akurat tego doświadcza, czy, czy mm, po prostu nie czy wiem. Czy stała się świadkiem przypadkiem, tak. Tego, tak, po tak. Prostu. W ogóle no nie, nie, nie wiemy trochę, jak czytać tę scenę, ale ona jest tak poprowadzona, bo dla mnie to jest w ogóle rewelacyjna rzecz, bo nie dość, że mamy y, hardkorową scenę i naprawdę taki mocny body horror, to jeszcze ona jest niesamowicie nakręcona, bo mamy, nie wiem, zbliżenie na twarz kobiety w, w takim grymasie ni to przerażenia, ni to bólu, ni to nie wiadomo czego i mamy, wiesz, umiejętne kadrowanie tak, żeby ta scena przeszła w odpowiednim ratingu, bo, bo to chyba ty pisałeś, nie? że Musieli pokombinować po prostu. Tak, na AMDB jest ciekawostka, że przez jedną scenę. Bo ten film dostał rating R, ale na R-kę można pójść do kina ze zgodą opiekuna jednak, a e, chciano dać wyższy rating właśnie przez tę jedną scenę, która. Nie wiem, czy jest. Znaczy, no ona jest mocna, ale nie wiem, czy jest najgorsza w całym filmie, bo ten film ma trochę no, triggerów. tak naprawdę tak, może w sumie tak, nawet na o pewno. tym powiemy, mhm. bo tutaj są rzeczy takie naprawdę mocne, związane z porodem, mamy bardzo mocne okaleczenie ciała, zdeformowane ciała też noworodków, małych dzieci, no niezbyt przyjemne widoki. I ten film nie skandalizuje tego nadmiernie, nie obrzuca nas tym. Ale no to jest shock value, tak? mimo wszystko. Istotne dla fabuły, ale no triggeruje, szokuje. I właśnie w tym filmie body count tak naprawdę jest dosyć niski, tak, w mm -hmm. skali całego tak, tak, tego tak, tak. filmu, ale y, w ogóle się na to nie zwraca uwagi, bo są inne straszne czy wstrętne sceny. I ty o tym mówisz właśnie z taką pewną odrazą, nawet teraz, nie w głosie, bo mamy wiele efektów praktycznych. Tak, tak w tych momentach, to znaczy może one tylko wyglądają na praktyczne, ale rzeczywiście. Czuć tę właśnie cielesność, fizyczność, wydzieliny, błony i tak dalej. i no, na to nie patrzy się dobrze. Ja też się zwijałem w fotelu. No. Ale, ale wiesz, ale to trzeba docenić, bo według mnie to tutaj naprawdę jest kunszt Stevenson, bo nie wiem, mamy na przykład taką scenę, gdzie mamy sugerowane pewne zbliżenie o charakterze erotycznym i mhm. my nic nie widzimy: nic. My nawet nie za bardzo widzimy nagie ciało w tej scenie. A to, jak to jest zaprezentowane, jak to jest, wiesz, sfilmowane, jak to jest ubrane w kostium nomen bo tutaj pewne pewien entura z całej tej sceny też jest istotny. Mhm. No, widz siedzi jak na szpilkach. I to mi się szalenie podoba, że właśnie naprawdę zadbano o to, żeby to wszystko było różnorodne i takie spójne na tych właśnie różnych poziomach. Straszenia, audio, wideo. No, jest to przemyślany film pod tym kątem. Mm -hmm. I mówiłeś o tej scenie, gdzie nie do końca wiadomo, czy to się dzieje, czy nie. To tam, to co jest w miarę współczesne, to to, że gdy pojawia się w kadrze coś obrzydliwego, strasznego tak dalej, to my mimo wszystko widzimy też osobę, która na to patrzy. Nie? i mamy to straszenie przerażeniem postaci, że nawet jak jeszcze nie patrzymy na to, co rzeczywiście jest straszne, to i tak czujemy lęk, no bo widzimy, jak ktoś na to reaguje. I tutaj trzeba, myślę, pochwalić główną aktorkę, tak, Nell Tiger Free, która wciela się w Margaret, bo ona udźwignęła cały ten film tak naprawdę. To nie jest tak, że właśnie ten film jest słaby i tylko ona go ciągnie, nie? ale że gdyby ona właśnie nie była tak dobrą aktorką, tutaj wiele rzeczy by nie zagrało. Przede wszystkim jako Margaret ona jest bardzo ludzka. Ja mam teraz trochę taką awersję do tych religijnych horrorów po zakonnicy, nie, bo w zakonnicy wszystko jest takie przegięte, przerysowane, ta druga no to już w ogóle takie trochę superhero, właśnie w klimacie horroru dla mnie to było. A postać Margaret jest... No, kimś, kogo jestem w stanie zrozumieć, nie? kimś, z kim mógłbym pogadać, czy coś takiego. Tutaj wiemy, że jej bohaterka od maleńkości była pod opieką kościoła i przez to ona jest trochę dziwna, nie jest takim odludkiem, no bo nie ma takich normalnych doświadczeń, zwłaszcza w kontekście współczesnych na przykład nastolatków, czy młodych ludzi. I widzimy ją jako taką cichą, skromną, oddaną wierzę, i wypada moim zdaniem o wiele lepiej niż farmiga w zakonnicy w uniwersum obecności. Mamy tę Margaret głęboko wierzącą, ale też poznającą to normalne życie, nie? Tak uh -huh. dającą ten krok poza strefę komfortu, biorącą udział w pierwszej imprezie w życiu. I to są naprawdę fajne interakcje, fajne sceny, gdzie my widzimy ten jej dyskomfort, nie tę niezręczność tych momentów, to jak trochę tam się daje ponieść chwili. I to Kurczę, no znowu no babka idzie najpierw, a ja przeżywam to, ja jestem z nią i to są właśnie fajne żywe emocje. Potem widzimy ją walczącą z jakimiś właśnie nie wiem halucynacjami, widzimy ją przerażoną, widzimy ją zawziętą, właśnie w kilku innych stanach emocjonalnych. I w którymś momencie pojawia się nawet sekwencja zainspirowana opętaniem Żuławskiego i tą słynną sceną tunelową mm -hmm. z Izabelą Adriani. Podobieństwa są tak silne, że no to nie może być przypadek. Tak? Swoją drogą mamy podcast o opętaniu, to jest 474 nawiedzony podcast z listopada 2023, który polecamy waszej uwadze. Opętanie to swoją drogą film z 81. I w 81. pojawił się Omen 3 i w obu tych filmach wystąpił sam Nil, tak? bo w trójce, w trzecim Omenie on się wcielił w dajmiena właśnie, Torna. Więc <gryzanie> tworzy się takie uniwersum, uniwersum nie? Uh -huh. nawiązań. Śmieszna sprawa. Ale właśnie Margaret jest niesamowita. Nie? To, to, to nie jest przerysowana, tak, taka właśnie żyjąca w jakimś swoim świecie przyszła siostra, tylko to jest kobieta z krwi i kości, która reaguje właśnie na to, co się wokół niej dzieje i reaguje w taki sposób dla mnie wiarygodny. I podoba mi się też kreacja w kontraście do niej, tej bardziej wyzwolonej nowicjuszki naszej, tak, czyli luz, ludz. Męscy księża są trochę bardziej przerysowani. Nie wiem, czy ty też miał, się zdziwiłeś, ale Brennan, czyli Ralph Inneson jako ojciec Brennan, on ma strasznie trzeszczący głos i u mnie w kinie głośniki trzeszczały. Wiesz to, Jakby ktoś... yy, to, to. ja próbowałem to znaleźć, bo ja mam takie nieodparte wrażenie, że tu chyba eksperymentowano z jego głosem jakoś przez nie wiem, AI albo jakiś modulator, żeby on przypominał głos Brenana z oryginalnego filmu. Nie znalazłem tego Ale brzmiał dziwnie, nie? Właśnie u mnie autentycznie... Brzmiał znaczy, dziwnie. To, to miało swój klimat, nie? No bo to było horrorowe, ale on brzmiał po prostu jak, jak autentycznie miałem wrażenie, że coś trzeszczy pod sufitem w sali kinowej. Ale no mówię, wydaje mi się, że akurat z tym głosem coś było robione. To musiało być celowe, no, tylko mówię, nie wiem, czy, czy tu jest jakaś modulacja, czy o co chodzi, ale, ale ja zwróciłem na to samo uwagę, bo mówię, nawet szukałem tej informacji, bo ja w tej chwili, jeżeli dobrze pamiętam, to chociażby w najnowszym sezonie Roysta polskiego serialu, tam mamy dwa plany czasowe i właśnie wykorzystywano AI, żeby postaci te, wiesz, młodsze o tam, nie wiem, 40 czy 30 lat mówiły zbliżonym głosem jak postaci współczesne i, i mówię, tutaj miałem takie podejrzenia, że to jest ten sam motyw, że przez to, że to jest postać z oryginalnego filmu, że być może chciano do tego nawiązać, ale no, no nie wiem, no efekt jest taki trochę dziwny, no bo tak jak mówisz to, to mocno, mocno słychać, że, że z tym głosem jest coś nie tak. I nie wiem, czy ja się przyzwyczaiłem, bo najbardziej mnie to na początku wybijało. Może też dlatego tę scenę otwarcia... To jest tak, że ją oceniam negatywnie teraz, nie tylko że w trakcie seansu nie? miałem takie różne wątpliwości, bo tam też te trzaski były aż ad absurdum doprowadzone. Potem jakoś, nie wiem, czy to osłabło, czy, czy było takie samo. Ja się przyzwyczaiłem, po prostu przestałem zwracać uwagę. Ale sama postać moim zdaniem jest okej. Okay, tak? Kupuję jego bohatera. Jest on jest troszkę przegięty, no bo on ma być trochę takim, no foliarzem powiedzmy, ale ale jest w porządku. A ty jak oceniasz właśnie znaczy kreację? to ak aktorsko, jeżeli chodzi o Nell Tiger Free, totalnie się zgadzam. Ja ją widziałem tylko w jednym serialu, bo to jest w zasadzie bardziej aktorka serialowa Too Old mm -hmm. to Die Young i tam była świetna, ale to jest w ogóle doskonały serial, więc no, wiadomo. Widziałem, mm -hmm. że ona też w, w Servant od Apple TV grała i to z kolei chyba Mandu. Mm -hmm. Malana. Ten, ten serial także no ma dwa przynajmniej ciekawe produkcje, dwa ciekawe seriale na swoim koncie I, i tak jak mówisz, ona jest świetna, ona jest wiarygodna, ona potrafi zagrać bardzo różne emocje, bo to było dla mnie pewne zaskoczenie, że ta rola wymagała właśnie no, pełnego wachlarza umiejętności że to nie jest tylko, wiesz, taka zahukana, yy, przestraszona siostra, tylko ona naprawdę tutaj yy, gra w, róż w różnych rejestrach i to jest super. Yy, I ogólnie ja casting yy, bym chciał pochwalić, bo wydaje mi się, że no on jest naprawdę udany i te, mówię, podstarzałe zakonnice i właśnie ta Luz, ta bardziej wyzwolona siostra i Brennan Brennan jest spoko też właśnie w tym trochę takim foliarskim, odklejonym klimacie ale nawet w takich, wiesz, drugoplanowych rolach mamy spoko występy, nie? To, to naprawdę ogląda się ten film pod tym kątem dobrze ode mnie jest jeden duży minus a mianowicie Bill Nighy jako kardynał Lorenz Moim zdaniem to jest castingowa pomyłka. Ja y, tego aktora y, lubię, ale on się tutaj wybija. Jednak wiesz, my mamy y, dosyć mało opatrzone twarze. Takie aktorki i aktorów, którzy nie kojarzą się specjalnie z um, jakimiś innymi rolami. No mamy Charlesa Densa w tym otwarciu. No, no ale, o nim pomyślę. Ale tak, wiesz, no ale tak. to jest, to jest jedyne, jedyne takie duże nazwisko tak naprawdę w tym filmie. Mhm. No i nagle mamy tego... Znaczy, wiesz, no, Inneson, no to też jest, nie wiem, zielony też z Gilnighta, tak? William, no, William z The Witch, no to powiedzmy, ok, to pewnie większość nawet nie kojarzy, ale, ale rozumiem, tak? tak? Rzeczywiście... Wiesz, chodzi o, takie, o to, że to nie są takie opatrzone twarze, nie? Natomiast Bill Nike, on nie dość, że jest aktorem bardzo rozpoznawalnym, to ja wiem, że to jest no, aktor o też bardzo różnym dorobku, jeżeli chodzi o swoje aktorsko. O, natomiast on mi się trochę kojarzy pewnie przez występy z ostatnich lat bardziej tak lekko i komediowo. I mi coś nie leżało w tej jego grze aktorskiej. Nie leżało mi coś w konstrukcji tej postaci. Ona ma dosyć ważną rolę do spełnienia i i trochę mi to wszystko zgrzytało i właśnie aktorsko i tak jak ta postać tutaj jest poprowadzona to, to jest jakby dla mnie jeden taki jedyny zgrzyt i no na szczęście nie ma go jakoś bardzo dużo. Ale, no mówię, <laughs> wydaje mi się, że to jest ogólnie błąd. Ja naprawdę tutaj bym wybrał innego aktora, wiesz, to można było nawet jakiegoś włoskiego aktora, po prostu lokalnego, który by miał odpowiednią jakąś prezencję i, i, i tyle. No nie trzeba było sięgać właśnie po, po tego rodzaju aktorską personę. Powiem ci, że gdy rozmawialiśmy tak wstępnie, właśnie rozmawialiśmy, no pisaliśmy sobie na czacie, Nie zaraz jak ja wyszedłem z kina tam z tydzień temu, to tak nie, tak stwierdziłem, że no, mnie tam na jako Lawrence jakoś mocno nie przeszkadzał, ale po czasie zaczynam to rozumieć, o czym teraz mówisz, bo on rzeczywiście, tak mógł nawet zażartować, że w detektywie Pikachu był mroczniejszy niż tutaj i on też, ale to jest właśnie trochę kwestia też tej postaci, bo ona jest też ciutkę komiksowa, nie? Tam, mhm. Ten film stara się twardo stąpać po ziemi, a jest dwóch takich księży, którzy, właśnie Lawrence i ten taki, powiedzmy, szefuncio, nie? Tak, wiem, o kim który mówić. niby nie odgrywa mhm. wielkiej roli, ale on też jest przedstawiany w taki sposób, że w ogóle no jakby ktoś trochę parodię robił, nie? że aż no, twórcy przegieli z tym designem, i Lawrence też wybija się jako bohater tego konkretnie filmu, ale to nie jest problem, który rozwala ten film w, żaden, w jakikolwiek sposób. Nie, nie, nie, absolutnie nie. To, to mówię, to tylko taki mój zgrzyt ja myślę, że to wiesz, to też y, może kwestia jakichś moich skojarzeń po prostu z tym aktorem i, i, i mówię no podejrzewam, że dla wielu to, to może być zerowy problem po prostu, jeżeli chodzi o jego rolę. Mhm. No dobra, no to ja się powoli wyprztykuję chyba ze wszystkiego, co chciałem powiedzieć. Jeszcze chciałbym, żebyśmy najpierw bez a potem możemy zrobić krótką strefę spoilerową. Wspomnieli, czy podobał nam się finał i czy twoim zdaniem ten film można obejrzeć, nie znając omena? No moim zdaniem jasne, że można. Tak on się sprawdza autonomicznie. Znaczy to zaczynając od końca sprawdza się autonomicznie, totalnie. I, mhm. I pod tym kątem tutaj naprawdę śmiało, jeżeli ktoś, nie wiem, nie pamięta o to ja bym nawet radził nie odświeżać, bo, bo wydaje mi się, że wtedy nawet może działać trochę gorzej niż jak się pójdzie tak na świeże do kina. Przecież... Ale ja pół roku temu oglądałem i w niczym mi to nie przeszkadzało. Znaczy nie jest to potrzebne, ale jest spoko. Tak, tak, wiesz, mi chodzi tylko o to, że niekoniecznie, bo nieraz to, wiesz, ludzie tak podchodzą, że nie wiem, że trzeba przeczytać opowiadanie czy książkę przed, przed filmem na przykład, mm -hmm. albo, że no to jest prequel, to sobie obejrzymy na przykład Omena, żeby, żeby sobie coś tam przypomnieć. No mówię, wydaje mi się, że to jest absolutnie niekonieczne. Przy czym zanim do finału, to ja bym chciał trochę powiedzieć o lekkich moich wątpliwościach, bo ogólnie brzmimy, wydaje mi się, super optymistycznie. I mi się ten film całościowo podobał, finał także, nawet finał bardzo mi się podobał, a to, to zaraz do tego przejdę. Natomiast ja mam trochę problem z rozpisaniem intrygi w drugiej części, bo tak jak... Ta rozbiegówka długa, spokojna, budowa tego świata, rozstawianie pionków na szachownicy, moim zdaniem wypada świetnie. To jak właśnie nas straszą, ta strona wizualna, muzyczna, to jest wszystko naprawdę super. Natomiast ja mam trochę problem z rozpisaniem intrygi w drugiej części filmu, dlatego że wydaje mi się, że pomimo tego, że tutaj Stevenson i spółka próbują na ile mogą zamaskować nam, do czego to wszystko zmierza, to ja przyznam się, że no, zakładałem, że taki finał mniej więcej będziemy mieli. I z jednej strony bardzo doceniam, że mamy no, dwa twisty, takie dodatkowe i, i trochę jednak jest to skomplikowane bardziej, niż ja zakładałem, że będzie. Ale z drugiej strony... no. Trochę mi to przeszkadzało, że miałem wrażenie w którymś momencie, że wiesz tak fabularnie to idziemy po sznurku, nie? że już takie miałem poczucie, że no, nie za bardzo już mnie czymkolwiek tutaj zaskoczą i mówię, próbowali to obudowywać. Ale mówisz o tym już po twiście, po tym jak już się dowiadujemy co, kto, z kim, dlaczego czy nie. przed twistem? Już nie, my. nie, już przed twistem. Ja dlatego mówię, że to ja, wiesz, nie. Że, że ja się komplikować, na komplikować, bo, bo to, wiesz, to, to mówię, to jest fajnie komplikowane i obudowywane takimi scenami, które ma mają nas wybijać, nie? Bo nie wiem, pojawia się wątek znamienia, pojawia się na przykład wypadek samochodowy, gdzie ja ja już sobie pomyślałem, ok, to tu wprowadzałem wątek znamienia, po czym mamy scenę w tym, przy tym wypadku, która jest po prostu, wow, taka totalnie od czapy, nie? I, i od razu trochę to widza dekoncentruję, nie? I, i, <sum> I cały czas takie jest to prowadzone, nie? Że ja już czułem, że idziemy w jednym konkretnym bardzo kierunku, a twórcy cały czas próbują tak jakoś tam zahachmęcić, nie wiem, tu wprowadzić jakąś szokującą scenę, tak żeby mnie zdekoncentrować, a ja tak takie miałem trochę podejście, że nie ze mną te numery, wiem, dokąd zmierzamy. Nie? I, Ale i, to w i takim tyle. razie to odrzuciłeś to, co nam film trochę właśnie sugeruje. Tak. Bo, bo film sugeruje to, o czym mówiłem, gdy mówiłem o zajawce. Tak? Gdy, mhm. gdy streszczałem pierwszy akt, powiedzmy. Nawet nie, że streszczałem go, tam zajawiałem, no bo tam wielu rzeczy nie powiedzieliśmy tak naprawdę. Ale ja mam wrażenie, że ten film bardzo świadomie nas prowadzi w jednym kierunku, a potem podaje nam te dodatkowe informacje, które wywracają trochę to mhm. wszystko i, i poznajemy prawdziwą intrygę filmu. Prawdziwy spisek i tak dalej. I dla mnie to był szoker. Dla mnie to było zaskoczenie. Jasne, to wynika, tak? Jest foreshadowing, ale przez to, że jest też... No, prowadzenie akcji w bardzo konkretny sposób, tak? które w prostym filmie doprowadziłoby do bardzo konkretnego rozwiązania, to ja byłem zaskoczony. A potem e, ja mam wrażenie, że rzeczywiście e, my trochę pędzimy nie? do eskalacji i do rozwiązania tej fabuły, ale nie przeszkadza mi to, bo to maskowanie mnie się podoba. To właśnie, że po pierwsze to nie jest prościutki film, nie? właśnie od A do Z, typu no okej, laska przybywa, musi rozwiązać łamigłówkę, jak już rozkmini co i jak, to pojawi się zagrożenie i do widzenia. Nie? Tylko, że jednak coś więcej się tutaj dzieje. Jest większa ilość bohaterów, mhm, większa ilość tak. jakichś tam wątków pobocznych, które się splatają i to mi się właśnie fajnie splata. Tutaj są rzeczy przegięte. Ten wypadek, nie? To, to, to się tam dzieje. A wstechując od tego, że to jest znowu mocna scena, cholera, cielesny i tak dalej, no to. To, że film przechodzi z tym, tak, do porządku dziennego i bohaterowie i wszyscy, tak, no to, to jest właśnie takie trochę przyspieszenie, nie? że mhm. tutaj nie ma czasu na jakąś rekonwalescencję, konsekwencje każdego jednego wydarzenia, tylko lecimy dalej, no bo mamy tutaj tę intrygę do, do prowadzenia do końca, ale mnie to cały czas trzymało w napięciu, nawet jak tam właśnie coś było trochę takie, no, no scenariusz po prostu pchał to do przodu. To miałem wrażenie, że mimo, że widzę szwy, to, to że to się nie rozdatuje, nie? że do końca się klei. Tak naprawdę scena już po finale, nie? to właśnie zajawka sequela, bo tutaj mamy zajawkę sequela. Ona dla mnie jest znowu trochę zbyt takim Frankensteinem, nie? że tam się pojawiają rzeczy, które nie do końca były zwiastowane wcześniej, ale to w strefie spoilerowej tak, powiem, nie? bo ja ci powiem, że tak jak mówię, to nie jest jakiś zasadniczy problem. To jest po prostu dla mnie kwestia tego, że to jest fabularnie dobry film, a nie jakiś bardzo dobry tak, jakby mógł, dzieło. tak jak, jak mógłby być, bo też drugi problem z fabułą mam taki, czy, czy w zasadzie dwa mikroproblemy też, to jedna kwestia, że te Różne do, drobne sceny i nawet nieraz mocniejsze sceny, one właśnie są funkcjonalnie fajnie ułożone, bo one muszą nas zdekoncentrować, oderwać od czegoś, trochę postraszyć itd., dalej. Trochę jak ja sobie zacząłem to w głowie układać po seansie, to nie do końca mi się to klei w tym sensie, że nie do końca widzę uzasadnienie. Mam wrażenie, że ten, to straszenie w omenie i te, te, ten bodycount, o którym ty wspomniałeś, też jakiś niespecjalnie duży, ale jednak w omenie był taki bardziej... Uzasadnialny i bardziej zintegrowany z fabułą. Tutaj mm, Ale mam... właśnie tam to było proste, nie? Tam jednak tam trochę. Było proste. Tak, nie. To, jak to gdyby po prostu wiemy, że jest kilka osób zaangażowanych w intrygę, one będą powoli ostrzeliwywane, tak? To trochę jak w slasherze, tylko no. Zgadza nie się, ale z, z, z drugiej siekierzą. strony tutaj y, postaci momentami, y, no nie wiem, giną albo coś się im dzieje, albo coś przeżywają i ja tak jak mówię, trochę nie do końca widzę jakby dlaczego, nie, jakby nie, nie, nie widzę jakiegoś uzasadnienia, no nawet mhm. nawiązanie y, do tej sceny z Omena, z samego otwarcia naszego podcastu no ja niespecjalnie widzę na przykład, jakby dlaczego to, to się wydarzyło. Nie rozumiesz planu bożego, czy szatańskiego? No, dżegra, po, poza no. tym, że to jest absolutnie cool scena i, i, i super wygląda, to, to tak, to trochę mi się to nie klei. I druga moja wątpliwość, ale to już jest kwestia stricte tego, że ten film jest prequelem. Tak jak mówię, bezspoilerowo, moim zdaniem, finał jest super. Ma szokujący twist, którego myślę, że nikt się nie spodziewa i, i to jest naprawdę fajna rzecz. Do tej sceny przed napisami, a po finale to jeszcze sobie przejdziemy w mikrostrefie spoilerowej. To, z tym ja mogę mieć troszeczkę problem, przy czym, no mówię, to jest prequel, specyfika tego rodzaju też historii, to to, że ja mam wrażenie, że jednak pewna dosłowność niektórych rozwiązań fabularnych, nawet nie tylko z samego finału, ale też. Yy, ona powoduje, że yy, yy, no Omen już będzie się oglądało inaczej. Nie? W tym sensie, że jednak tak jak powiedzieliśmy, że można ten Omen, pierwszy Omen, czy Omen początek, bo to chyba po polsku tak jest początek, zatytułowane, to, to wiesz, to można totalnie oglądać bez Omena, to tak jak myślę, że jak ktoś teraz sięgnie na fali właśnie Prequela po Omen, no to jednak już pewne elementy tej historii będzie miał popsute, no bo jednak coś, co tam było, wiesz, zagadką albo jakimś szokującym twistem, jak na przykład, nie wiem, zawartość grobu w Omenie. No to tutaj w zasadzie my mamy tak jasne nawiązania do tego, że wiesz, to... to, to... A to akurat może zostanie rozwiązane w sequelu, bo to się nie do końca... Znaczy, mm, ok, nie wiem, bo raczej to, to nie, ten film nie mówi nam, co będzie w grobie w Omenie. On nam nie, nie. Dlatego jak ale, obejrzysz oba, to możesz skojarzyć ale fakty. Ale masz na tyle jasną sugestię tego, co się wydarzyło, jakby w tym filmie, nie? Yy, w kontekście tożsamości że, że wiesz, że jednak no. Yy, Zwróć uwagę, że Omen jako film, on jednak mocno pogrywa do pewnego momentu, no w zasadzie do samego końca, no ale mocno igra z tożsamością e, Damiena Torna, Ale umówmy się, Omen, e, w sensie nawet jak go nie widziałeś, to wiesz. tak, no w sensie, tak, i... tak, tak, tak, no dlatego mówię, że więc... to jest specyfika tej historii, nie? Ale to myślę, że czy, czy jest The First Omen, czy go nie ma, to ty wiesz. tak? Więc to nie, nie zabiera ci ten film żadnego twistu, mam wrażenie. A to, co mi się mega podoba, dobrze, że w sumie o tym wspomniałeś, to to, że ja przez moment miałem takie wrażenie, że ten prequel nie współgra ze sceną cmentarną z Omena. Okay, ale sprawdziłem to potem, po seansie na tygodniu i wydaje mi się, że gra w całkiem nieźle. Że rzeczywiście to nie jest tak, że właśnie to nie spojluje sceny cmentarnej, dlatego miałem to takie wrażenie, że tam jest pewna niespójność, ale nawiązuje do wielu elementów mhm. tej sceny i jednak jest właśnie mega świadomym nawiązaniem, więc znowu szacunek dla twórców, że to nie jest odgrzewany kotlet na zasadzie po prostu mamy licencję, zróbcie film, ludzie pójdą, coś tam zarobimy i może zrobimy merchandyzę czy coś, tylko że rzeczywiście ktoś się przyłożył do tego. Nie, że był researcher, kontroler tego i. I się postarał, tak i wykonał tę robotę porządnie, a nie na półgwistka. No, no. Całościowo, żebyśmy przeszli do, do strefy spoilerowej, to mówię: Ja jestem zadowolony i przede wszystkim uważam, że ten finał znów ten film ciągnie w górę. Mówię znów, bo tak jak wspomniałem, no mówię, ja miałem trochę problemów z rozpisaniem tego nie wiem, trzeciego aktu, nie? Ale finał naprawdę pokazał mi, że tutaj twórcy wiedzieli do czego dążą i trochę im wybaczam, właśnie, te, te takie udawanie, że nie, nie chodzi im o to, o co im chodzi, bo po prostu naprawdę. Bardzo dobrze to wypadło, moim zdaniem. Mm -hmm. I ja mam wrażenie, że ten film jest dosyć taki yy, gęsty, jeżeli chodzi o zawartość, o treść, nie? Właśnie stare spotyka nowe, powstaje nowa jakość, cały czas coś się dzieje, nawet jak niby dzieje się mniej, to są te e, mocniejsze sceny, które wzbudzają silniejsze emocje, więc w ogóle nie czuć tutaj nudy, czy czegoś takiego. Ja jako fan oryginalnego Omena, który odświeżył go relatywnie niedawno, jako fan horroru jestem całkowicie zadowolony, dostałem dobry film, dobry prequel, nie genialny, tak? nie najlepszy ever, ale dobre i dla mnie to jest, nie wiem, 8 na 10, tak? się naprawdę spoko film, który mogę polecać, który fani, w obejrzeć moim zdaniem powinni wręcz, a reszta może obejrzeć i może się całkiem nieźle bawić. Tak, to ja się zgadzam. To jest, to jest dobry film. To jest naprawdę dobra ocena. Wizualnie, pod kątem straszenia muzyki, pomysłów na siebie, no myślę, że to może być taki zaskakujący hit horrorowy tego roku, bo widzę, mhm. że on zarabia nieźle, bo faktycznie ten budżet, tak jak wspomniałeś, on był wysoki, ale chyba zarobki na ten moment to jest tam prawie 50 milionów już, więc... No, tu już mamy całkiem przyjemny wynik myślę i no to jest naprawdę coś niezłego. Myślę, że nikt się tego nie spodziewał, i wydaje mi się, że to, że dostaliśmy jednak jakościową rozrywkę, nie jakąś właśnie przełomową. No, ja jednak mówię, trochę bym tonował, bo już słyszałem takie opinie, że to jest właśnie genialny film, najlepszy prequel, jaki tylko kiedykolwiek powstał, chociaż to, to, to Ale mnie tutaj w ogóle też bawi. pewnie ten kontrast działa, nie? Że ludzie się spodziewają świetnego filmu i wyjdzie po prostu dobry, to go oceniają źle, nie? No tak, a spodziewają a tym, się no wieś, kiepskiego ile tych filmu, a tak jest tak naprawdę, naprawdę spoko. Było. No, nie przesadzajmy przede wszystkim, nie? To w ogóle takie uderzanie w tony, że najlepszy prequel jaki dostaliśmy, jak tych horrorowych prequeli, to, to nie wiem, palce dwóch rąk byśmy pewnie y, nie uczułali y, takich filmów, więc to też... Mm -hmm. Ale warto, warto, warto, do kina warto. Wyczerpaliśmy temat, przechodzimy do spoilerów i porozmawiamy sobie o potencjalnym sequelu prequela. Do usłyszenia za chwilę. Uwaga! Spoiler! Witam ponownie ojca Czesława. Witam ponownie. W ogóle już mamy naprawdę solidną e, taką ilość podcastów, w których ja gram ojca Czesława. To już normalnie. E, no tak, no to jest seria już długa. Normalnie czuję się wzruszony. <gry> gdy robiłem notatki do tego podcastu, ja zawsze wymyślam, jak tam przedstawić ludzi i staram się, jak się da, to jakoś tam nawiązać do treści audycji. I tak pomyślałem sobie, no nie ma innej opcji, nie? Będziesz ojcem Jarosławem. I e, też pomyślałem o tym, że można by zrobić playlistę na YouTube. <grymny> podcasty z ojcem Jarosławem, nie? Bo to na pewno przy egzorcyzmach Emily Rose byłeś, nie? Tak, tak, a, czy tak. byłeś a, wcześniej? a później nie, to chyba się właśnie od egzorcyzmów Emily Rose zaczęło i Wtedy i, i była rama w ogóle popularna tak, jeszcze jakaś Już tak. później poleciało i ilekroć właśnie mamy księży, to tak jest. no, Ale to taki off-top, idźmy już do spoilerów. Mm. No dobra, no to co, lecimy w kierunku finału i, i tego zapowiedzi sequela, czy chciałbyś coś jeszcze po drodze? Znaczy, jest to dosłownie, dosłownie finał, myślę, bo tak, to nie ma co wchodzić w szczegóły, a do finału też tak naprawdę mam tylko dwie rzeczy, które się łączą bezpośrednio z tą sceną prawie, że po napisać. To może w sumie wspomnijmy, jeżeli ktoś słucha tego podcastu, nie zaraz po obejrzeniu filmu, tylko po jakimś czasie, że Twistem tego prequel'a jest przede wszystkim to, że to nie Karlita ma być matką antychystatu i teraz okazuje się, że Margaret łączy z Karlitą nie tylko negatywne doświadczenie przebywania w sierocińcu i bycia karaną i obecność jakichś nie wiem halucynacji, wizji w jej młodości. Ale to, że obie są dziećmi spłodzonymi już przez kontakt z szakalem, z jakimś tam diabłem-demonem, z postacią demoniczną i chodzi o to, że antychysta można przywołać na świat, tylko jeżeli szakal będzie spółkował już ze swoim dzieckiem. tak? Jeszcze tutaj taki inces do tego dochodzi, jakieś kaziegoctwo. Co w ogóle też jest no, niby absurdalnym, nieprzegiętym pomysłem, ale to, to działa i jako szokwaliu, i po prostu jako element fabuły tego filmu. No i właśnie to Margaret ma urodzić antychrysta i rodzi dwójkę dzieci, no i tam pojawia się właśnie ojciec Lawrence, i dochodzi do trochę absurdalnej sceny, gdzie on tam mówi, że ją kocha, szanuje i w ogóle super, że jest dla niego bardzo ważna, no bo realizuje go plan, tak, odnowienia kościoła przez sprowadzenie antychrysta, czyli pokazanie ludziom, że diabeł istnieje i będzie się źle działo, więc ludzie może się zwrócą z powrotem do kościoła. No i tam Margaret atakuje Lorenza zabija go. Nasz kult, nasza sekta wewnątrz kościoła porywa Damiena i prowadzi go do rodziny Tornów, bo ambasador USA tak jest aktualnie właśnie w Rzymie i jego żona rodzi dziecko, a Margaret zostaje ze swoim drugim dzieckiem w takiej kaplicy, jaskini, gdzie cały ten rytuał zachodził i tam się pojawia Carlita, nie wiadomo skąd. To jest trochę absurdalne, nie? że nagle mhm. po prostu w mega takim... No pewnie w ukrytym miejscu, do którego nie wpuszcza się nikogo, kto nie jest w tym ścisłym kręgu włodarzy naszej sekty. Nie pojawia się dziewczynka w środku, po prostu jak królik spod ziemi wyskakuje i wszystkie te trzy bohaterki tam się znajdują. Nasza sekta zaprosza ogień, chcą spalić wszystko i wszystkie trzy uciekają. I ja tutaj już dam jedną swoją uwagę, zanim ci oddam głos. Moim zdaniem mega zmarnowano potencjał naprawdę genialnej sekwencji, bo się okazuje, że tam w środku jest cały czas ten szakal, ten diabeł czy coś, ta istota. I tam pada ta siostra, która włada jak gdyby tą sektą, mówi właśnie, że podpalmy to i spalmy obie, nie? Tak, spalmy właśnie obie, niech zginą obie. Jakby powiedziała, niech zginie cała trójka, nie? Spalmy mhm. całą trójkę, to to by było takie, że co? Że. Ludzie z kościoła, którzy sprowadzili jakoś właśnie jakiegoś diabła, szatana, upadłego anioła, tego, to, to, tę istotę, że, że oni ją teraz zabiją, spalą. Nie kościół gorszy od diabła. No, szkoda, że tego nie ma, że to jest spalić obia, a nie spalić całą trójkę, bo dla mnie to by było, wiesz, to by był cytat tego filmu i scena, którą zapamiętam do końca życia. A wiesz to, ja uważam, też zaczynając od końca, że to nie jest popsuta scena, tylko właśnie to jest podbudowa pod bardzo fajną wizualnie scenę, kiedy my nagle odkrywamy, że ten szakal tam jest, bo mamy tu ale ujęcie. Ale tak nie wiedzieli, nie? O co chodzi z całą trójką? Właśnie byśmy się zastanawiali. No, ale wiesz, to, to myślę, że w tym momencie to yy, zaraz wchodzi Karlita i byś miał takie wrażenie, że to o nią chodzi, że, że wiesz, że po prostu ją nie wiem, uznali, że już może iść do demobilu, mówiąc brutalnie, na przykład Przykład, bo to, że ona się pojawia z jednej strony jest głupi, ale z drugiej strony, wiesz, no mamy też ten wątek, że one mają jakieś tam moce i, i, i widzą więcej, więc ja to jakoś tam jestem w stanie kupić, nie? Natomiast mhm. ja powiedziałem, że ten finał mi się bardzo podoba i tu są trzy elementy, które właśnie na to wpływają. Po pierwsze, podoba mi się wątek tego, że to był w zasadzie eksperyment. Kiedy my Wiesz, mamy te akta, oni przeglądają te akta, i tam widzimy, że tyle tych dzieci tam było. To jest naprawdę upiorne. Akta grozy, nie? Tak, tak, nie, ale to jest naprawdę upiorne. To, to jest super patent. Drugi element to jest siostra bliźniaczka Damiena, No bo. To, to faktycznie jest upiorny koncept, nie? że nie dość, że sprowadzamy jakiegoś demona i, i jego dziecko na świat, to jeszcze mamy właśnie te, to takie kazirodztwo pokrętne i w ogóle i, i to jest wszystko razem upiorne i to był fajny twist, naprawdę zaskakujący. I właśnie trzecia rzecz to jest ten szakal. Ja jednak jestem zdania, że tutaj wizualnie to jest tak dobra scena i to zrobiło na mnie tak duże wrażenie, że mi nie przeszkadza brak tego dialogu podprowadzającego, bo też mi się wydaje, że to się wpisuje właśnie trochę. Sługa zrobił swoje, sługa może odejść, nie? Na zasadzie Ale to takiej, to jest że... niesamowite, nie? Pokazali, że w ogóle ca cały ten spisek, nie? Mhm. On jest... Absurdalny, ale niezwykle ciekawy. Nie w ogóle jako koncept, taki wiesz, do, do zastanowienia się, jako filozoficzny, nie? Czy właśnie przyjście antychysta pomogłoby Kościołowi, czy nie? To już jest mega ciekawe. A to, że oni tutaj rzeczywiście jeszcze dodają to, że y, słudzy Boga spółkują. No moment, tak, z diabłem, a potem go zabijają. <grym> no to, wow. Tak, tak, ale właśnie to mówię, to jest, to jest naprawdę dobrze poprowadzone i tak jak mówisz, to jest ciekawie, to jest bardzo prosty patent, to jest niby tak banalna rzecz, że no, prościzna, ale to jest fajnie tu poprowadzone i to robi wrażenie. I m, przechodząc już do tej ostatniej sceny, wiesz co, mhm. ja... Z nią mam tak naprawdę jeden problem. Ostatnia scena wygląda tak, że mhm. Margaret, Karlita oraz y, siostra bliźniaczka Damiena, czyli to drugie dziecko, dziewczynka, która się urodziła przed tym pożarem, one wszystkie się ukrywają w jakiejś chacie być może w górach, tak, to tak wygląda, że tam jest śnieg, tak, ta chata jest gdzieś na odludziu i pojawia się u ich drzwi, gdy one sobie spokojnie żyją, tam przykują kolację czy coś takiego, pojawia się ojciec Brennan i mówi, że sekta wie, że one przeżyły i że będzie ich szukać. No i ja mam jeden, jedyny problem z tą sceną i to jest ojciec Brennan. Tak, w tym sensie totalnie. ta scena w tym domku moim zdaniem jest super, bo ona... 11 na 10. Nie, bo ona naprawdę jest fantastyczna, ona pięknie płętuje ten film, pu, pięknie puentuje y, drogę tych bohaterek, y, ma taki też y, ciekawy kontekst, y, wręcz szumnie to nazwę feministyczny, no bo mamy tutaj y, trzy... Kobiety, które zostały skazane na śmierć, w zasadzie użyte użyte i wyrzucone po prostu na śmietnik historii. I, I trzy generacje też kobiety. Trzy generacje, mamy... i trzy pokolenia, mhm. tak. I, I to jest naprawdę y, coś fajnego. I, I znów ta scena jest fajna wizualnie, y, robi klimat i tak dalej, ale ten Brenan jest głupi. I jego by mogło nie być, bo tak naprawdę samo to, że one przeżyły i że istnieją to już daje potencjał na sequel. No bo jakby wiadome jest, że um, no samo ich istnienie zagraża tak naprawdę, właśnie całemu spiskowi. No bo, tam bo one minęło wiedzą. kilka lat chyba, ale no właśnie Damian jeszcze nie został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nie, nie, tam, jeszcze a, nie to, jest, to jest krótko, no przecież Brennan zginął w Omenie, no czyli to jest jeszcze Damian jest, wiesz, malutki. No przecież mhm. to, to wiesz, to jest tam chyba 3-4 lata minęły. Ta, ta siostra też widać, że to jest tam, mówię, czterolatka chyba, czy coś takiego. Mhm. Dlatego mówię, totalnie dla mnie to by mogło zostać tylko i wyłącznie na, na zasadzie ujęcia w tym domku, pokazania, że one przeżyły, przetrwały, bo ja i tak czułem w tym momencie, że są zagrożone, nie? że po prostu no, mówię, mhm. z oczywistych względów samo ich istnienie jest zagrożeniem dla sekty dla kościoła i, i po prostu, póki będą żyły, póki puty nie będą bezpieczne. No i ten Branan jest niepotrzebny i on jest też bez sensu. Tak, bo jeszcze my nawet nie wiemy, czy, znaczy, no, jeżeli widzieliśmy Omena, no to wiemy, że on przeżył, tak? Ale w filmie to on praktycznie ginie, nie? Bo tam jest ten wypadek samochodowy, on obrywa, on jest nieprzytomny. Mhm. Więc e, tak naprawdę dla widza to on może być również martwy w tym momencie. To lepiej by było go na przykład pokazać, jak on gdzieś w szpitalu może zdrowieje, tak? i prowadzi sobie jakiś swój pamiętniczek, czy coś takiego, i, albo nawet myśli, że one umagły, a potem widzisz chatę, gdzie one żyją, nie w lesie. To by było na przykład spoko. A tutaj, pomijając to, że właśnie on powraca nagle w ja że w pełni sił, nie wiadomo dlaczego. A druga rzecz, że on jak on je odnalazł niby, nie? Tak, to, to, jest, to jest najbardziej bez sensu. To jest najbardziej irytująca rzecz właśnie w tej scenie, no bo to, to że on je znalazł dla mnie jest niczym nie podbudowane. Naprawdę tu... To sekta by je znalazła wcześniej by już je zabiła. Tak, tak? No, On je znalazł, do, no to, do, Dokładnie no. tak, no. Nie te zasoby, nie te możliwości, one nie powinny już żyć w tym układzie i wiesz, i mówię, to jest naprawdę totalnie zbędne, bo ja nawet bym to nie wiem, widział na zasadzie, że właśnie ktoś z przedstawicieli sekty m, na przykład y, właśnie, nie wiem, rozmawia z kimś i, i, i rzuca coś na zasadzie, że nadal ich nie odnaleźliśmy na przykład, czy coś takiego. I, Albo i... nawet po prostu ta chata i już wiemy, nie? Że, nie, no że, wiesz, że dla mnie ich... ta chata już by wystarczyła. Dla mnie jako hmm. widza by byłoby to wystarczające, no ale nie wiem, może po amerykańsku musiało być, wiesz, coś bardziej bezpośrednio jeszcze, więc uznali, że muszą mieć jakieś podbudowanie, że właśnie, y, patrzcie, jest tutaj potencjał na sequel, ale to mówię, to można było to zrobić inaczej. Przy czym, ja uważam, że paradoksalnie, tu jest potencjał na sequel. I, i ja sam nie wierzę, że, w to mówię, że to mówię, ale ja widzę, że tu można by pociągnąć to dalej i coś z tym zrobić ciekawego, tym bardziej że można by w tym momencie zrobić taką odnogę, gdzie wiesz, Damian no tak. sobie po prostu funkcjonuje w Stanach i rośnie na prezydenta, a tutaj mamy potyczkę na przykład naszego tria właśnie z sektą w zupełnie osobnym, właśnie spin-offowym wątku. Z tego nawet można zrobić kilka sequeli, nie? no bo mamy trzy bohaterki de facto, więc równie dobrze można zrobić teraz sequel spin-offowy, w którym nie wiem, jedna z nich na przykład zginie, nie, i potem jeszcze kolejny, gdzie tam jeszcze kilka lat później mhm. jakoś mamy konfrontację czy coś takiego, więc raczej e, znaczy, okej, okay, nie chciałbym, żeby teraz powstało pięć filmów, może na tej zasadzie, ale myślę, że trylogie by z tego spokojnie mogli uszyć, jeżeli mają jakieś ciekawe pomysły i na ten sequel nawet mało tego powiem, że ja chętnie do kina pójdę. Mhm. E, zwłaszcza, że twórcy sensowni będą za tym stali. Tak, Bo jeżeli odsuną całą tę ekipę i po prostu dadzą jakiś wyrobników e, na stołek reżysera i, i do całej reszty tak? obsługi tego filmu, no to może nie, ale przy sensownych twórcach znowu, jeżeli właśnie e, tę samą ekipę byśmy mieli od tak za kamerą, no to ja bardzo chętnie. Ja też i to jest... Y chyba dobra recenzja też tego filmu, że wiesz, rozmawiamy o prequelu kultowego klasyka i, i, lat i, i, i pomimo ja tego, że to nie jest, mówię, jakiś wybitny film 10 na 10, no to mamy ochotę na sequel, a, a też patrząc mówię, że zarabia, no to ja mam nadzieję, że właśnie to, jeżeli tylko twórcy, twórczynie, sama Stevenson na przykład będzie miała ochotę, będzie miała pomysł, no to, to pociągną ten temat dalej. Amen no dobrze, to dziękuję Ci Jerry serdecznie za rozmowę fajnie, że udało się i obejrzeć ten film i zgadać dzięki, dzięki również a Wam drogie słuchaczki, drodzy słuchacze dziękujemy za uwagę i tradycyjnie już będziemy życzyć klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście